Najstarszą historię ma naród wybrany, naród żydowski. Słowo naród jest zawarte w Piśmie Świętym. Ormianie przyjęli pierwsi chrześcijaństwo jeszcze przed Rzymem, czyli w 301 roku po Chrystusie. To dwa najstarsze narody. Przyjmując chrzest w 966 roku, Mieszko I dał początek Polsce. To znaczy, czemu dał początek? Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, autor dziejów Polski. Witam pana. Dzień dobry bardzo, dziękuję za zaproszenie do kolejnej rozmowy. Historia żywa. Państwo, naród, misja i kultura, czyli wspólnota przez chrzest Mieszka zbudowana. O tym dziś podczas szóstego spotkania z historią. Gniezno to znaczy gniazdo, kolebka. Czy przyjęcie chrztu przez Mieszka to początek państwa polskiego, jak to się powszechnie uważa, czy narodu, panie profesorze? Jakaś forma politycznej organizacji, takiej, w której większa społeczność, ponadplemienna, jest poddana pewnej strukturze władzy, Taka organizacja musiała istnieć wcześniej, przed 966 rokiem. Inaczej nie byłoby decyzji o chrzcie, inaczej nie byłoby gniezna. Tak jak o tym już mieliśmy okazję rozmawiać, większość historyków zgadza się dzisiaj, że czas budowania owych fundamentów był bardzo krótki. Sięgał gdzieś 920 czy samego początku X wieku po Chrystusie, a więc zaledwie 30, 40, 50 najwyżej lat przed chrztem. Natomiast o narodzie w istocie bardzo trudno mówić przed 966 rokiem i zapewne niełatwo mówić natychmiast po 966 roku, ale bez chrztu naród nie mógłby się uformować. Dopiero przez wyciężenie podziałów plemiennych, z których każdy ufundowany był na odrębnej religii, na odrębnym Bogu, odrębnej strukturze politycznej, która nawet jeżeli została zlikwidowana przez podbój, dokonany z ośrodka poznańskiego, to jednak to rozbicie na poszczególne wspólnoty plemienne, czy opolne, ponadplemienne, no, nie pozwalało jeszcze mówić o uformowaniu żadnej wspólnoty narodowej, szerszej. Do takiej wspólnoty potrzebna jest praca kultury. A więc słowo kultura, przypomnijmy, wywodzące się od łacińskiego pojęcia uprawy, systematycznej uprawy, tak jak mówimy agrikultura, a więc uprawa pola. Kultura w tym sensie, o który nam chodzi, oznacza uprawę ducha, przestrzeni symbolicznej, którą wypełniamy znakami rozpoznawalnymi najpierw dla elity, a następnie dla coraz szerszych do dół schodzących kręgów społecznych, wspólnoty która odnajduje się w tych symbolach, która aspiruje do tego, by je wypełnić swoją pracą dalszą. Takimi symbolami są właśnie chrzest, są właśnie mieszko i dobrawa, a za nimi święty Wojciech, to zobowiązanie do dalszej misji i jednocześnie uznanie tej misji w skali międzynarodowej, w skali chrześcijańskiej Europy X wieku. To poczucie, że coś ta wspólnota, którą budujemy u siebie jest warta na szerszym polu, którym możemy porównywać się z innymi. Ta wspólnota jest niewątpliwie od 966 roku budowana. Czyli pojęcie narodu pojawia się wraz z pojęciem chrześcijaństwa. Wcześniej nie można mówić o narodzie. Pojęcie narodu w ogóle pojawia się w języku greckim, w tłumaczeniach Starego Testamentu, oczywiście wcześniej w języku hebrajskim, także w tłumaczeniach łacińskich późniejszych. Jednoznacznie odsyła nas już do starożytności, ale w istocie tych wspólnot narodowych, które by trwały dalej poza granicą oddzielającą starożytność od świata średniowiecznego i od współczesności, jest bardzo niewiele rzeczywiście. Tak jak pani powiedziała, na pewno można mówić o trwaniu narodu żydowskiego, na pewno można mówić o trwaniu narodu ormiańskiego, ale narody większości, które znamy współcześnie, rodzą się w Europie chrześcijańskiej dopiero. Naturalnie niektóre z nich mają swoje korzenie pogańskie, Germanie mają taką pogańską tradycję, bo przecież sięgającą jeszcze zmagań z Rzymem Republikańskim, a więc czasów przed Chrystusem, mają taką historię Galowie, czyli no, nazwijmy to tak przodkowie dzisiejszych Francuzów. Takie pogańskie pradzieje rozmaitych dzisiaj istniejących wspólnot narodowych można wskazać na pewno w szeregu innych wspólnotach skandynawskich, ruskich. Oczywiście Węgrzy mają bogatą historię przed przyjęciem chrztu, które w tym samym momencie przypada, co chrzest polski. Więc nie można powiedzieć, że narody wszystkie zaczynają się w momencie chrztu. Ale tak jest akurat w przypadku narodu polskiego, że zbyt słabe były te wcześniejsze tradycje pogańskie, by przezwyciężyła te podziały wąskie, plemienne, wspólnota narodowa. Dodajmy zresztą, że narody, o których mówiłem przed chwilą, takie jak Niemcy, czy Francuzi, oczywiście także nie wyskoczyły nagle na karty historii w pełnej zbroi, ale formowały się w bardzo długim procesie, w którym przyjęcie chrześcijaństwa także miało znaczenie bardzo istotne. I Niemcy praktycznie rzecz biorąc te podziały wewnętrzne przezwyciężą dopiero w czasach Bismarka w wieku XIX. Bismarck zjednoczył Niemcy w 1871 roku. Otóż właśnie niektóre kraje swoją historię narodową w takim sensie nowoczesnym, przezwyciężającym wreszcie te podziały plemienne, Zbudowały taką wspólnotę dopiero w XIX wieku. Tak było z Niemcami, tak było w pewnym sensie z Włochami. Francuzi, jak zgadzają się historycy, na ogół stworzyli swój naród odgórnie, swoistą drogą przez rewolucję francuską, która na zasadzie centralizacji przełamała tradycję lokalnych obyczajów, a nawet lokalnych języków. Wynajmniej tak nie było. Aby w XVIII wieku wszyscy chłopi we Francji mówili w języku francuskim. Mówili bardzo różnymi, niezrozumiałymi dla siebie nawzajem dialektami, i dopiero narzucenie odgórne jednego języka komendy wojskowej, jednego języka administracji, zbudowało tę wspólnotę Francuzów w wieku XIX. Historyk brytyjski Adrian Hastings, bardzo interesującej pracy opublikowanej przez Cambridge University Press w latach 90. ubiegłego wieku, wykazuje, że tylko kilka narodów europejskich może wykazać się taką ciągłą, bogatą tradycją sięgającą jednoznacznie średniowiecza. Oczywiście sam podkreślił ciągłość tej tradycji w przypadku Anglików. Ale także Polacy i Węgrzy niewątpliwie tutaj mają silną, bardzo wyrazistą tradycję narodową, właśnie wynikającą ze znaczenia przyjęcia chrztu w tych wspólnotach tysiąc lat temu. No i oczywiście tej przynależności do Pnia Słowiańskiego, jeżeli chodzi o Mieszka, ale Mieszko dokonał takiego wyboru, osobnego gniazda wśród Słowian, czy mogło być inaczej, bo polska wspólnota nie miała jakichś szczególnych powodów, by oddzielić się, na przykład od tej czeskiej. A no właśnie, wspomniała pani o wspólnym rdzeniu, czy pniu, plemion pogańskich, oczywiście Węgrzy tutaj się nie zaliczają, nie zaliczają ale tak. Polanie, czy też cała grupa plemion, z których Mieszko i Bolesław Chrobry wykują granice państwa polskiego, jak najbardziej zaliczali się do grupy plemion słowiańskich. Podobnie jak ich południowi sąsiedzi, Czesi, podobnie jak ich sąsiedzi zachodni, Obodrzyce, Wieleci, czyli ogólniej mówiąc Słowianie Połapscy, no i podobnie jak wschodni sąsiedzi, Ruś, czy nie mogło powstać jedno imperium słowiańskie? Wiadomo, że w tradycji ruskiej, rosyjskiej, moskiewskiej, zbudowanej później, w następnych wiekach, to pytanie pojawia się jako taka sugestia, że w istocie mechanizm historii naturalnie prowadzi do tworzenia większych wspólnot i że to Moskwa, Ruś, największy konglomerat plemion wschodniej słowiańszczyzny był przeznaczony do tego, by dominować nad wszystkimi innymi plemionami słowiańskimi. Stąd ideologia a więc skupienia wszystkich Słowian pod jednym berłem, czyli moskiewskiego cara. Ale pamiętajmy, że i my mamy taki krótki moment i to właśnie związane z początkiem państwa polskiego, kiedy Bolesław Chrobry występuje jako reprezentant całej Sklawinii, a więc całej Słowiańszczyzny w szerszej strukturze Imperium Europejskiego, jakby jeden z członów Imperium Europejskiego, na którego czele stoi cesarz, odtąd trzeci. Mówimy o porządku po zjeździe gnieźnińskim. Czy tak, jeszcze? oczywiście mówimy o ta e, idea, która no, rzuca takie, można powiedzieć, rozmarzone spojrzenie z e, przełomu X i XI wieku w naszym kierunku dla Polski miejsce uprzywilejowane, dla Bolesława Chrobrego. Bo miał być, no, jeżeli można tak powiedzieć, panem, całej wschodniej, słowiańskiej właśnie części tego chrześcijańskiego imperium europejskiego. Panie profesorze, wracając do czasów Mieszka, czyż nie było tak, że potencjalną możliwością wydawało się zbliżenie, połączenie nawet ze Słowianami wschodnimi? Przecież pierwsi Piastowie i władcy Kijowa żenili się nawzajem. Co stanęło na przeszkodzie, by utrwalić te relacje, zjednoczyć Słowian wschodnich? Sądzę, że przyczyna taka najprostsza wiąże się z niedorozwojem możliwości administracyjnych ówczesnych państw. Nie było dostatecznie rozwiniętych szlaków komunikacyjnych i narzędzi kontroli wielkiej przestrzeni. I organizowania jej w jedną wspólnotę polityczną. Na to nie mogły sobie pozwolić właściwie żadne części Europy, bo jak już mówiliśmy, i Niemcy borykały się do XIX wieku z problemem zjednoczenia. W przypadku Słowian X, X XI wieku, zwróćmy uwagę, że nie udała się ta sztuka na trwałe nie tylko Bolesławowi Chrobremu, niezwykle silnemu, dzielnemu i energicznemu władcy. Polskiemu, Ale nie udała się także dysponującemu o wiele większym zapleczem ludnościowym i potęgą władcy kaganatu ruskiego, Wielkiego Księstwa Kijowskiego, jak czasem nazywamy te organizacje. W momencie, kiedy monarchia pierwszych piastów znajdzie się w kryzysie, chociaż będzie interweniował następca Włodzimierza Jarosław na tym obszarze, to jednakże ekspansji terytorialnej nie rozwinie także Bolesław Chrobry i następny Bolesław, Bolesław Śmiały, nie będą próbowali utrwalić swojego panowania na Rusi, a wyłącznie będą tam osadzali swoich klientów, książąc sobie posłusznych. Dodajmy wreszcie ostatni już tylko przykład. Przecież pierwszym kandydatem do zjednoczenia dużej części ziem słowiańskich był południowy sąsiad Polski, Czechy. Pamiętamy Wielkie Morawy w dziewiątym stuleciu, czy na początku dziesiątego kiedy podbijały potężnego księcia Wiślan, a więc okolice Krakowa, to ta ekspansja szła z południa i utrzymała się jakoś, kiedy już nie było Wielkich Moraw, ale były Czechy. Bolesław Srogi, a potem Bolesław Pobożny, czescy książęta, trzymali kontrolę nad Małopolską i nad Śląskiem i dopiero Mieszko stamtąd ich wyparł pod koniec zresztą swojego panowania. Widać było, że Czesi chcą pozostać osobno. Elity funkcjonujące wokół Księcia Mieszka, a potem wokół Bolesława Chrobrego, chcą pozostać osobno, nie chcą tworzyć jednej organizacji państwowej. A skoro elity nie chciały, nie było środków administracyjnych, nie było policji politycznej, nie było sposobu zmuszenia tych elit, by połączyły się pod jedną władzą na trwałe. Historia żywa. Włodzimierz Wielki swoje oczy kierował na południe. Przyjął chrzest w 988 roku, dokonując wyboru religii, wyznania chrześcijańskiego, rytu bizantyjskiego, chociaż podobno rozważał też islam, czy też chrześcijaństwo rytu łacińskiego, czy religię żydowską. W X wieku Bizancjum gwarantowało rozwój cywilizacyjny, stąd też kijów. Był jednym z największych i najbogatszych miast europejskich z zabytkami kultury, wspaniałymi i wspaniałymi zabytkami języka ruskiego. Myślę, że Włodzimierz Wielki niespecjalnie interesował się swoim zachodnim sąsiadem. To zacofanie cywilizacyjne u zachodniego sąsiada nie było dla niego atrakcyjne. Tak, tu widać na tym przykładzie, jak ogromne znaczenie miał wybór religii. Przez to, że Mieszko wybrał przez z rąk kapłanów związanych obediencją, posłuszeństwem z Rzymem, z cywilizacją łacińską, a Włodzimierz, tak jak to opisuje ruski kronikarz, zwany Nestorem, wybrał po długim na to źródło chrześcijaństwa, które związane było z Konstantynopolem, z Bizancją, to mimo iż nie było jeszcze ostatecznej schizmy, czyli podziału wzajemnego obłożenia się klątwą przez Bizancjum i Rzym, wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, to różnice były już na tyle duże i spory i teologiczne, i kulturowe, i do pewnego stopnia polityczne były na tyle wyraźne, że Włodzimierz wiedział, że dokonuje jakiegoś istotnego wyboru, że rezygnuje z zachodniego rytu, a wybiera wschodni. I znaczenie tej odmienności będzie pogłębiało się z każdym wiekiem, choć można zastanowić się nad tym, jak dalekowzroczny okazał się Mieszko, Skoro w 966 roku wydawało się, że no, lepiej, wygodniej, wspanialej byłoby sięgnąć po ten ryt bizantyński, bo było tam większe bogactwo, był większy rozwój kulturowy, wspanialszy obrządek, aniżeli w skromniejszym pod tym względem Rzymie. Włodzimierz miał bliżej do Bizancjum, więc wybrał Bizancjum w przekonaniu, że wybiera coś lepszego, wspanialszego i rzeczywiście... Wszystko na to szybko wskazywało w samym Kijowie, w stolicy Włodzimierza, która rozkwitła, wspaniale zbudowała imponujące cerkwie. Ich pozostałości w Soborze Świętej Sofii możemy oglądać. Rozkwitła sztuka w najrozmaitszych aspektach, także w dziedzinie słowa. Stworzony został język, alfabet specjalny dla Słowian, jak o tym już mówiliśmy wcześniej. Mogli Ruscy poddani, przynajmniej ci najlepiej wykształceni we własnym niemal języku, wyrazić swoje wyższe aspiracje duchowe, kulturowe, tworząc pierwsze kazania, pierwsze pomniki prawne, a Polacy będą musieli na to czekać kilka wieków, zanim we własnym języku takie zabytki kultury będą mogli nam zostawić. No co tu dużo mówić, Bizancjum zaczynało wchodzić jednak w fazę schyłku swoich możliwości kulturowych, a świat łaciński zaczynał dopiero pionowy wzlot do niebywałej, wyjątkowej w skali ludzkości ekspansji i rozwoju duchowego, kulturowego, technologicznego. I Polska tę ekspansję, ten rozwój przyjęła, jeżeli można tak powiedzieć, jako część swojego wyzwania. Co by było, gdyby Włodzimierz wybrał islam i co by było, gdyby Włodzimierz wybrał jeszcze jedną możliwość, którą także serio rozważał, czyli właśnie mozaizm, religię żydowską, która była religią panującą w południowo-wschodnim kraju sąsiedzkim wobec Kaganatu Włodzimierza, a mianowicie u Hazarów. Wyobraźmy sobie teraz, że Ruś jest przez następne tysiąc lat. Ruś, a potem Ukraina, Rosja, Białoruś krajem islamskim. Od początku przez tysiąc lat. Albo, że jest krajem z religią panującą żydowską przez tysiąc lat. No jakże Inaczej wyglądałaby historia nie tylko Rusi, ale stosunków polsko-ruskich i z pewnością historia świata w ogóle. Pozostaliśmy braćmi także w dziedzinie religii, wschodni Słowianie i zachodni Słowianie, ale braćmi podzielonymi przez tę kłótnię wewnątrz chrześcijaństwa, która rozpali się w XI wieku, a rozgorzeje pełnym ogniem po zdobyciu Konstantynopola. W 1204 roku przez zachodnich krzyżowców i no takim już finalnym skłóceniu wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa. Sąsiedzka granica, spór raptem o przemyśl i czerwień, a więc o, drobiazg, o o niewielki szmat ziemi przekształci się w granicę cywilizacyjną, cywilizacji prawosławnej z ośrodkiem na Rusi, ze stolicą najpierw Bizancjum, a potem po upadku Bizancjum przeniesioną właśnie do Moskwy. I z drugiej strony cywilizacją łacińską, której przed murzem, której częścią najdalej na zachód wysuniętą stanie się właśnie państwo następców Mieszka. Państwo następców Mieszka długo czekało na pierwsze zabytki w języku polskim, panie profesorze, w przeciwieństwie do tego wspaniałego rozkwitu zabytków języka ruskiego, no bo to dopiero XIII wiek pierwsze zdanie w języku polskim. Tak, może nawet dwa zdania, bo trudno powiedzieć dokładnie, które było wcześniej wypowiedziane. Raczej przyjmuje się, że to, które zapisuje księga Henrykowska, Przypisując jej jeszcze końcówce wieku XII czy początkom wieku XIII, gdzie czeski osadnik zwraca się do swojej żony po polsku, żony z Polski, ze Śląska. Słowami, daj ucija pobrusę, a ty pociwaj, prawda, więc... Taka góralska gwara ja... trochę. Troszkę, może tak to brzmi, po prostu znaczyło, pozwól, że ja pomielę, Zboże, a ty odpocznij, a więc oferta bardzo piękna, bardzo szlachetna pomocy męża dla strudzonej pracą w gospodarstwie małżonki. Drugie zdanie, które pojawia się niemal równolegle w polszczyźnie jest równie znaczące, no trochę bardziej brzmi jak memento, ale też związane jest z naszą historią, a mianowicie to jest zdanie wypowiedziane przez Henryka Pobożnego, w momencie, kiedy zorientował się, że bitwa pod Legnicą jest przegrana. Ten okrzyk zwiastujący klęskę, poprzedzony słowami biegajcie, biegajcie, prawda, czyli uciekajcie, bitwa jest przegrana. Te zapisane przez Długosza, więc dużo później słowa w istocie zostały odtworzone z jakiejś zaginionej. Do dzisiaj nie dysponujemy tym źródłem, ale Długosz dysponował kroniczką bliższą właśnie tamtym czasom wiekowi, Trzynastemu, a więc te słowa mogą być autentyczne. Słowa Henryka Pobożnego, gorze nam się stało, czyli wydarzyło nam się nieszczęście, przegrywamy tę niezwykle ważną bitwę z Tatarami, z Mongołami. A więc między tym zdaniem będącym jakąś wskazówką dla wszystkich mężczyzn, także w wieku XXI, pomagajmy swoim paniom w pracach domowych, i tą przestrogą przed trudnym losem wspólnoty, w której raz się jest na wozie, raz pod wozem, ale od tej walki uchylić się nie można. Zdarzają się w niej klęski, ale to jest jakaś część dziedzictwa tej wielkiej misji, którą przyjął Mieszko wraz z chrztem, obrony chrześcijaństwa, obrony chrześcijańskiej cywilizacji, obrony tego, co stało się właśnie przed murzem od wschodu. I pięknej misji świętego Wojciecha, który uchodząc z Czech, gdzie bronił chrześcijańskich niewolników, znalazł się na dworze Bolesława Chrobrego i czynił misję chrystianizacyjną. Niestety zginął, był pierwszym polskim męczennikiem. Jedźmy prędzej, muszą być już niedaleko. Nie ociągajcie się. Muszą zostać ukarani za swoje zuchwalstwo. Raz darowaliśmy mu życie. Teraz sami podjęli decyzję. Panie, daj mi odwagę i siłę. Teraz już nie ma odwrotu. Boże, to już... Już ich widać. Daj mi siłę. Daj mi odwagę, proszę Cię. Błagam Cię, Panie, nie opuszczaj mnie. Obudził mnie tentent kopyt końskich i nagle czyje silne ręce porwały mnie do góry. Za chwilę staliśmy już z Boguszą związani i bezradni, a Wojciech wciąż samotnie klęczał na zboczu góry. Zamarł w bezruchu, kiedy spostrzegł, że Kirwejtę prowadzi swych ludzi w jego kierunku. Nie bronił się, kiedy podeszli do niego i zawlekli go na szczyt wzgórza pod wielki dąb. Tam Prusowie otoczyli kręgiem Wojciecha. Tak, był pierwszym męczennikiem dla Polski, choć przecież z Polski nie przyszedł, ale z rodu Sławnikowiców, czeskiego rodu, jednego z takich pomniejszych rodów, można powiedzieć, panujących na terenie księstwa czeskiego, rywalizującego z główną dynastią Przemyślidów i dlatego skazanego niejako na ciągłą walkę o przetrwanie z dominującą dynastią i wytępionego w tej walce właśnie przez Bolesława nie wiedzieć czemu, nazywanego pobożnym, księcia czeskiego, który wymordował całą rodzinę świętego Wojciecha, a święty Wojciech zmuszony został do rezygnacji ze swojego tronu biskupiego, na którym wcześniej zasiadał w Pradze, i do tułaczki, do Rzymu, później na spotkanie z cesarzem młodziutkim cesarzem Ottonem, gdzie spotkał propozycję misji ze strony Bolesława Chrobrego udania się, na daleką północ, by nawrócić Prusów, północno-wschodnich sąsiadów Polski. I ta misja, misja, która zaczyna się tak szybko, szybciej niż wysoka kultura w Polsce, bo to jeszcze raz nawiążmy do poprzedniego pytania pani, rzeczywiście kultura w Polsce rozwija się jakby wolniej, nie tak efektownie jak na sąsiedniej Rusi, zaraz po przyjęciu chrztu. Ale idea misji związana z przynależnością do Nowego kręgu kulturowego do nowej wspólnoty chrześcijańskiej Europy, łacińskiej Europy Została przyjęta natychmiast i ona tworzy w istocie tę najgłębszą treść kultury Tego co zaczęło być uprawiane wspólnie A czego symbolem pierwszym stał się właśnie święty Wojciech, jego ofiara A później następne ofiary ponoszone w tej misji i ślad materialny tych ofiar kościoły, które powstają, które są pierwszym symbolem kultury tworzonej przez chrześcijańską już Polskę. Drewniane, potem murowane, a najskromniejszym może śladem, ale jakże wymownym i może ważniejszym od wszelkich wielkich murowanych katedr jest skromny, drewniany maleńki krzyżyk znaleziony w czasie prac wykopaliskowych na terenie Starego Miasta w Gdańsku, gdzie archeologowie zgadzają się, że mógł to być krzyżyk właśnie z momentu opisanego w żywocie świętego Wojciecha kiedy ten przybył na teren późniejszego miasta Gdańska nawracać tamtejszych pogan chrzcił ich liczne tłumy takie krzyżyki pewnie służyły temu procesowi chrztu ślad tej misji duchowej tej kultury duchowej która zaczyna nam towarzyszyć od 966 roku Święty Wojciech to jedna z najbardziej znanych postaci Europy 10. 11 wieku Robry otrzymał od jakiegoś tajemniczego pomorzanina ściętą głowę świętego Wojciecha, a potem odkupił całe ciało i w konsekwencji Gniezdo stało się tym miejscem relikwii świętego Wojciecha i miejscem spotkania z Ottonem III, czyli zjazdu gnieźnieńskiego, gdzie suwerenność Polski została mocno Zaznaczona. Polska była w wyjątkowej sytuacji. Od początku niemalże istnienia uzyskała tę suwerenność. Tak musiało być, panie profesorze? Mieszko nie miał tego jeszcze szczęścia, aby zbudować taką w pełni suwerenną strukturę polityczną, a Bolesław Chrobry genialną intuicją wykorzystał szansę, jaką stała się ofiara Świętego Wojciecha. Po prostu miał więcej szczęścia niż Czesi, można tak powiedzieć w tym momencie akurat. Nowy męczennik, święty Wojciech, był postacią niezwykle znaną w Europie przed jeszcze męczeństwem, był znany jako i asceta, i człowiek niezwykle głębokiej duchowości, który gościł wielu, duchowo najbogatszych w tym sensie, klasztorach zachodniej Europy który gościł w Rzymie, który spotykał się z papieżami, z cesarzami, reprezentował najwyższy poziom aspiracji duchowych i pewną wizję Europy, Europy skupionej wokół chrześcijańskiej misji, wyrzeczenia się tego, co niskie, co złe i co właśnie wypędziło świętego Wojciecha z Pragi, bo tam powodem jego zgorszenia był przeżytek pogaństwa polegający na sprzedaży niewolników w Pradze i na rozmaitych, jeszcze innych aktach pogańskiego życia. Stąd ogromne znaczenie błyskawicznej decyzji Bolesława Chrobrego, by za wszelką cenę, w tym przypadku na wagę złota, wykupić ciało męczennika, który poległ w służbie misji chrześcijańskiej księcia polskiego. I skorzystał w dodatku jeszcze z drugiego czynnika, przyjaźni zadziergniętej między nim wcześniej już, a młodym cesarzem tonem III. Ich także połączył Święty Wojciech jeszcze za swojego życia, kiedy spotkali się razem w 995 roku. To właśnie stworzyła tę szansę, która została przez Bolesława wykorzystana i która doprowadziła do zjazdu gnieźnieńskiego i utworzenia na terenie Polski osobnej, odrębnej, pełnej hierarchii kościelnej gwarantującej Polsce suwerenność. Na krzyż pański, na pamięć świętego Wojciecha Donosimy z pokorą, Donosimy z pokorą i troską pokorą. o czystość modlitwy kościoła pomorskiego Biskup Unger i Reinbern nie nosili w obrzędach paramentów Reinbern ochrzcił morze, wzywając imiona święte nad żywiołem Biskup kazał przetłumaczyć na język, Biskup. na język, język. mszał, i Ewangelii Pozwala się nazywać ranibor ze słowiańskim Szkole biskupiej i naucza się liter słowiańskich jak na Morawach i Rusi, a nie łaciny kościelne Pustelnicy i iryjscy do do Jan w koszcie nikogo Koszczy. nie ochrzcił, a w swej pustyni uczy dzieci wzywać imienia pańskiego na równi z zaklęciami na swoich boszków. Takie rzeczy dzieją się w kościele świętego Wojciecha. Świętego Wojciecha. Polecamy naszą troskę władzę monarchii. Na krzyż pański zawsze sięgamy wierność. Kazimir i Ambroży, prezbiterze. Wielkość chcę wyśpiewać Panu na niebiosa. Czy wiemy, mamy wiarygodne źródła mówiące o tym, jak krzewiono chrześcijaństwo na ziemiach polskich? Mamy źródła pochodzące z tej epoki, Pisane przez naszych saskich sąsiadów, kronikarz Titmar, ten, który dość niepochlebnie na ogół wyraża się o Bolesławie Chrobrym jako rywalu swojego pana, następnego po tonie trzecim cesarza niemieckiego Henryka II. To jednak z pewnym uznaniem pisze o twardych praktykach, które narzucał Bolesław Chrobry, żeby wymusić stosowanie się mieszkańców swojego państwa do zasad chrześcijańskich. Wybijanie zębów za nieprzestrzeganie postów, karanie bardziej dotkliwe za grzechy de sexto, prawda, czyli przeciwko szóstemu przykazaniu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tego rodzaju kary nie mogły wystarczyć do nawrócenia mieszkańców. Potrzebna była praca misyjna duchowa, przekazywanie wiedzy o tym, co Chrystus przynosi tym, którzy gotowi są pójść za nim. Tę naukę prowadzili sprowadzani oczywiście z Italii, z Czech, z Niemiec, mnisi, do których szybko przyłączają uczniowie polscy. Tak rozwija się ta struktura wpływu duchowego na poddanych. Ona mogła okrzepnąć przede wszystkim dzięki zjazdowi gnieźnieńskiemu, że zamiast jednego biskupstwa misyjnego na całe państwo, biskupstwa z siedzibą w Poznaniu, Pojawia się pięć biskupstw i jedno arcybiskupstwo, wokół których promieniuje oddziaływanie księży. Stopniowo organizujących pierwsze szkoły, ale pytała Pani o oddziaływanie duchowe, o nawracanie na chrześcijaństwo. Księża uczyli zasad chrześcijaństwa w momencie, kiedy mogli dotrzeć do poddanych, a więc musiało być ich więcej poddanych księcia. To trwało oczywiście latami, i pokoleniami, zanim ta struktura z pięciu biskupstw rozwinie się do struktury setek w wieku XIII parafii. A więc ujmie, już można powiedzieć, życie codzienne. Konflikty musiały wybuchać, jak o tym świadczy no przede wszystkim opisane w źródłach dramatyczne starcie, które nastąpi niedługo po śmierci Bolesława Chrobrego między 1034 a 1038 rokiem tak zwana reakcja pogańska, kiedy, jak świadczy o tym kilka źródeł pisanych z tamtej epoki, doszło do ataku na świątynie katolickie, do burzenia ich i próby przywrócenia starych kultów pogańskich. Pamiętajmy, że narzucanie nowej religii, a nawet przyjmowanie tej religii dobrowolne przez część elit wiejskich, plemiennych, Pociągało za sobą wewnętrzne konflikty. Część rodziny mogła przyjąć chrześcijaństwo, część czuła się duchowo wciąż związana ze starą, pogańską tożsamością. To były napięcia niezwykle silne, związane z wyborem tożsamości duchowej. Kim jestem, w co wierzę, i jak widzimy, doprowadziły do konfrontacji, która ostatecznie została jednak dość szybko przegrana przez obrońców pogaństwa. Stąd względna łatwość, z jaką udało się Kazimierzowi Odnowicielowi wrócić na tę spustoszoną, nie tylko zresztą przez rewoltę pogańską, ale także przez rewoltę społeczną, zarówno elit, nazwalibyśmy je oligarchiami, można władczymi jak i dołów społecznych przeciwko porządkowi, który utwierdzał wcześniej Bolesław Chrobry i Mieszko, drugi jego syn. Razem spustoszona przez tę potrójną, można powiedzieć, rewolucję społeczno religijną Polska, połowy wieku XI, szybko wróci do wzrostów duchowości chrześcijańskiej i w strukturze politycznej opartej na związku, Państwa z hierarchią kościelną, z wpływami duchowymi, które przez te hierarchie płynęły i podnosiły poziom kulturalny kraju i jego mieszkańców. Mówiła Pani o błyskawicznym awansie kulturowym Rusi. To prawda, ale ten awans został opłacony szybko przyhamowaniem gwałtownym tego rozwoju, bo szybkie przygotowanie dzieł we własnym języku, bez zasilania Wpływami kultury rozwijającej się przez setki i tysiące lat kultury greckiej. ze słabnięciem tego źródła kultury greckiej doprowadziło do wegetacji kulturowej Rusi w następnych wiekach. W porównaniu z tym wzrostem, który przyniesie Polsce uczestniczenie w rozwoju kultury łacińskiej Europy. Księgozbiór Biblioteki piskupów Krakowskich, którego spis mamy z roku 1100, odnotowuje względnie szeroki zestaw lektur dostępnych elicie ówczesnej na ziemiach polskich. I to nie były tylko książki religijne. To były także przepisywane skrzętnie przez mnichów ślady tradycji humanistycznej antyku. Włącznie z dziełami Terencjusza, autora powiedzenia znanego później jako hasło renesansu Nic co ludzkie nie jest mi obce. To właśnie było zawarte we wpływach idących przez Kościół, z południa, z zachodu, z Rzymu. Tak rozwijał się związek Polski z Europą, z chrześcijaństwem, z kulturą, która miała okazać się najbardziej dynamiczną w historii ludzkości. Kolejne spotkanie z historią już za tydzień, w sobotę, także po godzinie 15:00 i wrócimy, panie profesorze, do czasów Bolesława Chrobrego, pierwszego króla. Tak, do tego pytania, czy mogło być polskie imperium już na początku wieku XI, i czy to byłoby dobrze, gdybyśmy mieli takie wspaniałe imperium, czy z imperium wiążą się także pewne zagrożenia i konsekwencje niebezpieczne dla wspólnoty. No ale to już o tym może porozmawiamy za Tydzień. Zapraszamy. Profesor Andrzej Nowak, dziękuję bardzo. Ja dziękuję serdecznie. Przypomnę, że wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl ukośnik 1. Dorota Truszczak, do usłyszenia. A w audycji wykorzystano fragmenty słuchowisk Święty Wojciech, które zostało przygotowane przez Teatr Polskiego Radia i Redakcję Programów Katolickich oraz Połów na Głębinie, a pokryw kołobrzeski według tekstów księdza Henryka Romanika.